Będziemy rozważali czternasty rozdział Księgi Sędziów. Jest to jeden z takich fragmentów, który prowadzi rozważający go w różne strony. W zależności od tego, na ile w tym fragmencie jesteśmy w stanie dostrzec słabość człowieka i wielkość suwerennego Boga. Na ile nasze zrozumienie i poznanie naszych własnych słabości, błędów, przepaści, jaka dzieli nas między tym, kim powinniśmy być, kim chcielibyśmy być, a kim jesteśmy. Tym, kim Bóg może nas uczynić i co Bóg może w nas zdziałać, a tym, na ile my umożliwiamy to Jemu o dziwo tak jakby Panu Bogu można było coś uniemożliwić. A jednak jesteśmy wyjątkowymi stworzeniami, jesteśmy uczynieni na obraz i podobieństwo Boga. I jakkolwiek w tej kwestii możemy dyskutować, co to znaczy i jak to się przejawia, myślę, że obserwując życie niektórych bohaterów wiary, życie tych niezwykłych postaci opisanych w Słowie Bożym, Możemy dostrzec różne aspekty tego podobieństwa do Boga. To, na co zwracam szczególną uwagę, przyglądając się życiu Samsona, to jego wielki potencjał, niezwykłe możliwości. Jest to wyjątkowy człowiek pod wieloma względami, w takim pozytywnym sensie, ale jest też obrazem mizerności ludzkiego charakteru, ludzkiej słabości. To jest w nim zmieszane. Samson jest przyrównywany do Herkulesa. Niektórzy, nawet krytycy Biblii, dostrzegają w Samsonie jakieś odbicie greckich mitów. Jednak uważna analiza tego, co Słowo Boże mówi na temat Samsona, pokazuje nam rzeczywistość jego człowieczeństwa. Jego ludzkie słabości, Jego prawdziwe człowieczeństwo, w pośród którego objawia się jakaś niezwykła moc, objawia się jakieś nadprzyrodzone uzdolnienie do robienia rzeczy, o których zwykłemu śmiertelnikowi nie może się nawet marzyć. Przeczytajmy ten rozdział właściwie pierwszych dwadzieścia wierszy i spróbujmy zastanowić się nad tymi niełatwymi Kwestiami. Samson poszedł do Timny i zobaczył tam kobietę z córek Filistynów. A gdy wrócił, oznajmił swemu ojcu i swej matce. Widziałem w Timnie kobietę z córek Filistynów. Weźcie mi ją więc za żonę. Jego ojciec i matka powiedzieli mu. Czy nie ma kobiety wśród córek twych braci, ani w całym moim ludzie, że chcesz iść i wziąć sobie żonę spośród nieobrzezanych filistynów? Samson odpowiedział swemu ojcu, Weźcie mi tę, bo spodobała się moim oczom. A jego ojciec i matka nie wiedzieli, że to wyszło od Jahwe, bo on szukał sposobności przeciwko Filistynom. W tym czasie bowiem Filistyni panowali nad Izraelem. Samson poszedł więc ze swoim ojcem i swoją matką do Timny i przyszli do winnic Timny. A oto młody, ryczący lew wybiegł mu naprzeciw. Wtedy duch Jahwe zawładnął nim i rozdarł on lwa, jak, jakby rozdarł koźle, choć nie miał nic w ręku. Jednak swemu ojcu i matce nie powiedział o tym, co uczynił. Potem poszedł, i rozmawiał z tą kobietą, a ona podobała się Samsonowi. A kiedy po kilku dniach, czy tutaj raczej w oryginale, a kiedy po pewnym czasie, nie wiemy, czy to były dni, czy tygodnie, gdy po pewnym czasie wrócił, aby ją pojąć za żonę, zboczył z drogi, aby obejrzeć padlinę lwa. A oto rój pszczół, dosłownie zgromadzenie pszczół, jest tutaj użyte to samo słowo, które jest używane na zgromadzenie Bożego Ludu, tak jakby ktoś je tam celowo wezwał. A oto zgromadzenie pszczół i miód w padlinie lwa. Wziął go do rąk, szedł drogą i jadł, a gdy przyszedł do swego ojca i matki, dał im i jedli. Nie powiedział im jednak, że miodu nabrał z padliny lwa. Potem jego ojciec poszedł do tej kobiety i Samson wyprawił tam wesele. Tak bowiem zwykli czynić młodzieńcy. Tutaj to słowo wesele jest takim słowem, które oznacza pijańską ucztę. Jest to słowo, które pochodzi od hebrajskiego słowa pić. Wyprawił pijańską ucztę. Tak bowiem zwykli czynić młodzieńcy. A gdy Filistyni ujrzeli go, wzięli 30 towarzyszy, aby przy nim byli. I Samson powiedział do nich, zadam wam zagadkę. Jeśli ją rozwiążecie w ciągu siedmiu dni tej imprezy pijańskiej i wyjaśnicie mi ją, dam wam, tutaj w tym przekładzie mam trzydzieści prześcieradeł. Tam użyte to słowo oznacza bieliznę. Dam wam 30 sztuk bielizny i 30 szat zewnętrznych. A jeśli nie rozwiążecie tej zagadki, wtedy to wy dacie mi 30 sztuk bielizny i 30 szat. Odpowiedzieli mu, zadaj swoją zagadkę, a my jej posłuchamy. I powiedział do nich, z pożerającego wyszedł pokarm. A z mocnego wyszła słodycz. Tak naprawdę to jest, jak w niektórych takich quizach jest, że ktoś daje odpowiedź, a ci uczestnicy muszą znaleźć pytanie do tej odpowiedzi, o co tutaj chodzi. I przez trzy dni nie mogli rozwiązać tej zagadki. I powiedzieli siódmego dnia do żony Samsona Namów swego męża, aby nam zdradził zagadkę. Inaczej, jeśli nie, spalimy ogniem Ciebie i dom Twojego Ojca. To słowo dom może oznaczać całą rodzinę. Nie chodzi tylko o fizyczny budynek, w którym mieszkają, ale spalimy całą Waszą rodzinę. Czy po to nas wezwaliście, aby nas ograbić? Czy nie po to? Płakała więc żona Samsona przed nim mówiąc, tak naprawdę nienawidzisz mnie i nie kochasz mnie. Zadałeś synom mego ludu zagadkę i nie chcesz mi jej wyjaśnić. I powiedział jej, oto nie wyjaśniłem jej swojemu ojcu i matce, a tobie miałbym ją wyjaśnić? I płakała przed nim przez siedem dni, póki trwało wesele. A siódmego dnia wyjaśnił jej, bo mu się naprzykrzała. A ona Powiedziała zagadkę synom swego ludu A siódmego dnia Przed zachodem słońca Mężczyźni tego miasta Powiedzieli do niej Cóż słodszego nad miód A co mocniejszego od lwa To jest to pytanie Na tą odpowiedź, którą dał Samson A on im odpowiedział Gdybyście nie orali moją jał jałówką Nie odgadnęlibyście mojej zagadki Potem zstąpił na niego duch Jachwe i poszedł do Aszkelonu, jakieś 36 kilometrów nad morze. Zabił trzydziestu mężczyzn spośród nich, zdjął z nich łupy i dał te szaty tym, którzy rozwiązali zagadkę. I rozpalił się jego gniew i poszedł do domu swego ojca. Żona Samsona zaś została oddana jego towarzyszowi, który był jego przyjacielem. To wyrażenie opisuje jego drużbę. Czyż nie jest to dziwna historia? Ostatnio rozważaliśmy pierwsze cztery wiersze tej historii, przyglądając się temu młodzieńczemu pożądaniu Samsona, opartemu wyłącznie. Na tym, co widziały jego oczy, za czym biegnie wielu ludzi, za pozorami, za tym, co wydaje nam się, że dobrze wygląda, więc musi być dobre, skoro tak dobrze wygląda. A jednocześnie w czwartym wierszu widzimy, że to wszystko było Bożym zrządzeniem, że za tym wszystkim stał sam Bóg, który szukał sposobności przeciwko Filistynom tak jakby Bóg potrzebował szukać jakiejś sposobności przeciwko komukolwiek i czemukolwiek. Czytając Boże Słowo musimy być bardzo ostrożni przed wczytywaniem tego, co my dzisiaj rozumiemy, czytając pewne wyrażenia i pewne słowa. Jest to bardzo trudne. Z jednej strony chcielibyśmy traktować Boże Słowo literalnie, tam gdzie należy je rozumieć literalnie. I ta historia jest literalną historią, to się naprawdę wydarzyło, ja w to gorąco wierzę, że to nie jest jakaś przypowieść, to nie jest jakaś ilustracja alegoryczna, to jest opis historycznych wydarzeń, więc w tym sensie podchodzę do tego literalnie. Natomiast kiedy czytam, że to wyszło od Jahwe, próbuję zrozumieć, w jakim sensie to wyszło od Jachwy, jak mam to rozumieć, jak daleko literalnie mam to rozumieć, a na ile jest to pewne ujęcie jakiejś większej prawdy. I tutaj już no, można dyskutować, tak? Tutaj już możemy mieć różne zrozumienie tego, cóż to znaczy. Czy to oznacza, że Samson był, wiecie, takim pobożnym nazyryjczykiem i modlił się, Panie Boże, daj mi taką wspaniałą żydowską żonę, która będzie cię kochała i która będzie za tobą szła i będziemy razem do przybytku chodzili i modlili się i mieli pobożne dzieci? A Bóg, nie, ty, ja chcę, żebyś ty pokochał Filistynkę. Czy to tak mam to rozumieć, że to wyszło od niego, że Bóg go zmusił i, i mówi: Popatrz, jaka ta filistynka piękna, popatrz. A on nie, nie ja chcę na te hebrajskie dziewczyny, pa. nie, nie, popatrz tutaj, ta, ta jest wspaniała. Ta. Coś takiego mam to tak rozumieć, że to wyszło od niego, że Bóg go zmusił, mu wykręcił rękę i mówi: Ty musisz z tą filistynką, bo ja muszę na tych filistynów znaleźć jakiegoś bata. Chyba tak tego nie będziemy rozumieli, chyba nie uważamy, że Pan Bóg w taki sposób z nami właśnie postępuje. Niektórzy tak to rozumieją, niektórzy właśnie suwerenność Boga i te decyzje Boga tak rozumieją, że człowiek jest bezwładną kukłą w jego rękach, jak czytamy o tym, że zatwardził serce Faraona. No właśnie, Faraon miał takie dobre serce, takie mięciutkie, takie kochające Boga i kochające Izraelitów, tak... Tak się troszczył o nich w Egipcie Tak dbał o nich, żeby im tak dobrze było A Bóg zatwardził jego serce nie? Zatwardził, tak go uczynił takim złym Takim, o, ja ich będę dręczył ja ich... I to Pan Bóg, tak? Tak mam to rozumieć, że tak Bóg zatwardził jego serce? No pisze, że zatwardził To jak chcemy być literalni No to chyba tak więc rozumiemy, że staramy się rozumieć Biblię literalnie, bierzemy dosłownie to, co jest napisane, ale w tym naszym literalnym zrozumieniu musimy patrzeć szeroko, musimy patrzeć przez pryzmat wszystkiego, co wiemy o Bogu, tego wszystkiego, co Biblia o nim nam objawia, że On jest sprawiedliwy, że On jest dobry że On jest miłosierny, że On jest łaskawy, że wszystkie Jego drogi są słuszne, że nie ma w Nim niesprawiedliwości. W tym kontekście objawienia natury Boga, Jego wspaniałości, Jego dobroci, Jego nieskazitelności charakteru muszę starać się rozumieć tego typu trudne miejsca, które mówią o tym, że Bóg zatwardził czyjeś serce, czy że, tak jak tutaj, ta sprawa wyszła od Niego. Wydaje mi się, że mowa tutaj jest o tym, iż człowiek będąc wolny w swoich decyzjach, Bóg nie przymusza człowieka do takiego czy innego działania, a na pewno nie do grzesznego działania. Jest napisane wyraźnie, że Bóg nie jest sam kuszony ku złemu, ani też nikogo ku złemu nie kusi. A to, co tutaj Samson robi, jest czymś, Złym. I to jest wyraźne, bo Boże prawo odnosi się do tego. Różne rzeczy, które Samson robi, są niezgodne z wyraźną, objawioną Bożą wolą. Więc mamy tutaj pewien konflikt, mamy tutaj pewien problem, jak to rozumieć, że to wyszło od Niego. Moje zrozumienie jest takie, że Bóg w swej suwerenności posługuje się człowiekiem, nawet w jego błędnych, grzesznych decyzjach. Bóg, znając serce człowieka, Bóg, znając przyszłość człowieka, wiedząc o tym, co człowiek pomyśli i co zrobi, w swojej mądrości i mocy wykorzystuje nawet nasze błędne, grzeszne działania i decyzje. Czy więc to oznacza, Róbmy, co nam się podoba. Pan Bóg i tak wszystko wykorzysta ku dobremu. I zawsze możemy to odwrócić w ten sposób, że powiemy, no przecież gdyby Bóg chciał, to by do tego nie dopuścił. Skoro ona mi się podoba, to znaczy, że Pan Bóg chciał, żebyśmy byli razem. Skoro Pan Bóg dał mi takie pragnienia i żądze w moim ciele, to chyba po to, żebym dał im upust, no bo przecież skąd one się we mnie wzięły? Ja sam sobie ich nie wymyśliłem, Pan Bóg mnie takim stworzył. Więc zawsze możemy to tak obrócić, że co byśmy nie zrobili, to wina Pana Boga. Adam mógł powiedzieć, no po co mi dałeś tą Ewę? Jakbyś mi jej nie dał, ja bym z tego drzewa nie zjadł zresztą tak powiedział do Pana Boga w pewnym sensie nie? i to kobieta, którą Ty mi dałeś dała mi ten owoc i ja zjadłem czyli jakbyś mi jej nie dał, to bym nie zjadł no. więc możemy w tym naszym pragnieniu zrozumienia i uznania Bożej suwerenności posunąć się do oskarżania Boga za wszelkie zło i wiecie, że wielu ludzi tak robi jeżeli Bóg jest taki dobry to dlaczego tyle cierpienia na świecie? Dlaczego tyle wojen? Dlaczego tyle rozwodów? Dlaczego tyle chorób? Dlaczego i tak dalej? Przecież Bóg jest wszechmogący. Jeśli Bóg jest wszechmogący i dobry, logiczne w takiej prostackiej logice, powinien wszystko to naprawić, tak? I wtedy wszyscy byliby zadowoleni diabła wrzucić do ciemnego dołu z jego demonami, Usunąć to wszystko i fajnie by nam się tu żyło, nie? O, ostatecznie tak będzie Ostatecznie rzeczywiście tak będzie Ale póki co w Bożej mądrości, sprawiedliwości i suwerenności mamy to, co mamy I musimy się w tym odnaleźć I musimy w tym żyć I musimy się w tym zmagać I musimy w tym podjąć decyzję Decyzję Adama, tego pierwszego, albo decyzję tego ostatniego Adama, Jezusa Chrystusa. Musimy albo stać się panami, czy raczej pozostać panami naszego własnego życia i decydować, co my będziemy robić według naszego uznania, według naszego upodobania, według tego, co podoba się naszym oczom, albo abdykować, zejść z stronu i powiedzieć do Króla Królów i Pana Panów Ty rządź w moim życiu, Ty władaj w moim życiu. I to jest wyzwanie, któremu stawiamy czoła każdego dnia, bracia i siostry. I w naszym życiu pojawiają się sytuacje, w których Bóg uzdalnia nas w nadprzyrodzony sposób do czynienia rzeczy, które są niezwykłe, cudowne, zadziwiają nas. Bóg w swej łasce Czyni w naszym życiu coś nie dlatego, że my jesteśmy tacy wspaniali, nie dlatego, że my idziemy doskonale Jego drogą, ale dlatego, że On w swej suwerennej mądrości i decyzji dla swego królestwa i swoich ostatecznych planów postanawia się nami posłużyć. Postanawia Ciebie i mnie w taki czy w inny sposób do czegoś przysposobić i w jakiś sposób objawić w nas swoją moc niebezpieczeństwem czy zagrożeniem w tego typu sytuacjach jest sądzenie, że skoro Bóg nas używa i nami się posługuje, to wszystko z nami jest ok. Gdybyśmy patrzyli tylko na ten fragment, wybierając te wiersze, w których czytamy Duch Jahwe stąpił na Samsona i dokonał niezwykłej rzeczy, trzeba przyznać. Gdybyśmy się na tym tylko skupili i na tym tylko zatrzymali, moglibyśmy usprawiedliwić wszystko inne i powiedzieć Skoro duch Jahwe działa w tym człowieku w taki sposób, to chyba nikt nie ma wątpliwości, że to jest Boży człowiek, że wszystko jest z nim w porządku, że jego serce jest blisko Boga, że on kocha Boga, że jest sługą Boga. Tak wielu chrześcijan myśli, kiedy patrzą na różnych ludzi, na ich działalność kościelną czy pozakościelną i dostrzegają w ich życiu przejawy Bożej mocy, tak przynajmniej się wydaje, dla pobocznego obserwatora i wniosek jest taki, że skoro takie rzeczy się dzieją na ich spotkaniach, takie cuda, takie uzdrowienia, takie niesamowite rzeczy, to muszą być boży ludzie i bezkrytycznie przyjmują ich naukę, bezkrytycznie przyjmują tych ludzi, otwierają dla nich swoje podwoje, zapraszają ich, proszą ich o usługiwanie, chociaż niepokoi ich to, co mówią. To mi się nie zgadza, co oni tam mówią. No ale zobacz, jak Bóg go używa. Ale zobacz, jak Bóg działa. Ale zobacz, jak ludzie się nawracają. Ale zo... No ale tutaj w tej sprawie ewidentnie coś jest nie tak. Tutaj przeczy Bożemu Słowu. No tak, wiesz, no faktycznie, no ale zobacz, ale... I to jest argument. Tu jest wielkie niebezpieczeństwo dla nas, bracia, siostry. Byśmy nie przykrywali rzeczy złych, tym, co jest przejawem Bożej mocy czy Bożej łaski, jeśli to jest Boża moc, jeśli to w ogóle jest Boża łaska, bo wiemy, że to może być zupełnie jeszcze coś innego. Ale zakładając, że to jest, zakładając, że Bóg w swej łasce i mocy się objawia przez tych ludzi, co nie jest wykluczone, myślę, że Samson jest niezwykłym przykładem takiego właśnie człowieka, w którym przejawia się niezwykła Boża moc, a jednocześnie to nie usprawiedliwia jego błędów, Bóg, widzimy, składa na Niego bolesne konsekwencje Jego działań, Jego błędów. Spójrzmy na kilka przykładów tych Jego błędnych posunięć. Po pierwsze, nalega na swoich rodziców, mimo ich tłumaczenia Mu, wyjaśniania Mu, że nie jest to właściwa decyzja, by z tą dziewczyną się pobierać. On nalega na nich i stawia na swoim i w końcu przymusza ich, by poszli do niej, i on z nią porozmawia Poszedł z nią się rozmówić Oparł się na razie tylko na tym co widział Ale on chce z nią też pogadać No to dobry krok, że chociaż Trzeba z nią pogadać, zobaczyć co tam w środku nie? Tutaj na zewnątrz jest pięknie Ale co tam w środku Więc idzie z nią się rozmówić I gdy idą tam Tutaj jakby nie czytamy, że on od nich odszedł Czy oni poszli inną drogą Ale ewidentnie jest, że Samson jakoś oddziela się od nich I wchodzi do winnicy Pytanie co Nazyrejczyk robi w winnicy? Ci z was, którzy wcześniej byli, jak tutaj mówiliśmy o jego narodzeniu, anioł pański, anioł Jachwe, który przyszedł do jego matki, a następnie ukazał się ojcu i matce, wyraźnie powiedział, że ma się trzymać z daleka jego matka, a później on sam, od wszelkiego napoju z winorośli, ale także od samych winogron, ma trzymać się z dala, nawet nie ma się zbliżać do tego, co jest ostatecznie tym winem, tak? Bo to chodzi o wino, żeby nie pił żadnego alkoholowego trunku, jako nazyrejczyk. Ale nawet ten anioł powiedział, nawet nie może nic mieć z winoroślą wspólnego. No ale Samson powiedzieć ja tylko chciałem popatrzeć. Ja tam nie będę jadł przecież z tych. Ja, ja tylko se popatrzę. Ileż to ludzi tak myśli. Ja tylko se popatrzę. Ja nie będę nic tam robił z tego, co oni tam robią. Ja tylko sobie popatrzę. Co w tym złego popatrzeć? Ja nie będę z nimi pił. Ja tylko z nimi sobie posiedzę. Oni będą sobie pili, a ja nie będę pił. Ja będę tylko siedział. Oni tam będą grali w karty, będą tam przeklinali, będą tam bluźnili. Ja nie. Ja tylko tak dla towarzystwa. Wielu ludzi tak zaczyna. Na tej drodze, która wiedzie ich później do rzeczy, których nie myśleli, że zrobią. Nie spodziewali się, że to ich wciągnie. Pamiętam opowieść takiego bardzo miłego człowieka, którego kiedyś spotkaliśmy z Agnieszką, jeżdżąc jeszcze z dawnych czasów autostopem. Zabrał nas, zabrał nas do siebie do domu i opowiadał nam swoją historię. Jak to kiedyś koledzy zabrali go na takie spotkanie, na którym oglądali filmy, na których bito ludzi na śmierć. I on mówi, że wybiegł z tego spotkania przerażony tym, co widział. Było mu niedobrze, czuł się okropnie, ale nie zdawał sobie sprawy z tego, że to pierwsze zetknięcie z takim okrucieństwem i z takim bestialskim traktowaniem drugiego człowieka zasiało w jego sercu dziwną odrazę, a jednocześnie jakieś pragnienie, by jeszcze raz to zobaczyć. Jeszcze tylko raz. I poszedł drugi raz już samodzielnie na to spotkanie, żeby popatrzeć. Z odrazą, ale coś go ciągnęło, jeszcze chciał to raz zobaczyć. I w krótkim czasie później stał się jednym z takich ludzi, którzy chodzili po ulicach z pałami i tłukli na śmierć, czarnych i innych kolorowych, dopóki Bóg nie znalazł, nie zmienił jego życia. Coś, co było odrażające, coś, co wydawało mu się w pierwszym momencie szokujące i okropne, gdzieś zawładnęło jego sercem. Ja pamiętam, jako młody człowiek, mój ojciec odebrał sobie życie przez alkohol, kiedy byłem małym dzieckiem i myślałem, nigdy nie tknę alkoholu. Ale później, kiedy zacząłem dorastać i spotykać się z kolegami, koleżankami, pojawiły się sytuacje, w których podsuwali mi alkohol i jak długo byłem w stanie się opierać jak długo byłem w stanie nie być jednym z nich. I na początku wiem, ja nie piję wódki, ja tylko wino, ja tylko wino będę pił. Wino zdrowe w sumie, nie? Można troszkę winka się napić. Teraz byłem na takiej imprezie, że piliśmy wino z jakiegoś kanistra po benzynie. Śmierdziało to, okropnie to smakowało, no ale nie było nic innego, takie były czasy. Było tylko to, więc się piło takie wino. A potem i zaczęła się wódka. I zacząłem się staczać i raz się obudziłem w takim miejscu i w takim stanie, że sam siebie się brzydziłem. I myślałem, jak to możliwe, że do takiego miejsca zeszedłem? Jak to możliwe, że tak się stoczyłem, kiedy sobie obiecywałem, że nigdy tego nie będę robił? Że miałem w rodzinie tragedię? Że wokół siebie widziałem w rodzinie ludzi, których alkohol zabija, niszczy? I sam się stoczyłem do takiego miejsca, dobrowolnie? Dlatego Biblia mówi, od wszelkiego zła zdala się, trzymajcie. Zdala. Nie zbliżajcie się. Nie przyglądajcie się. Nie zastanawiajcie się. Wystarczy chwila. Wystarczy za długo się zatrzymać przy ulicznych oszustach, którzy obiecują łatwy zysk, łatwe pieniądze. Daj 100 złotych, znajdziesz, gdzie jest kulka, a masz 200 złotych. Daj się takie proste. Jeszcze specjalnie tak to robią powoli, żebyś ty nie miał wątpliwości, gdzie to jest. Podnosisz, a tamtego nie ma. Zostałeś oszukany. Straciłeś stówkę. Ale jak straciłeś stówkę, to ci już szkoda tej stówki. Chcesz ją odzyskać, więc drugi raz próbujesz, żeby chociaż tą stówkę odzyskać. Już nie chodzi, żeby zarobić, ale człowieku, no trzeba tą stówkę odzyskać. nie? On powolutku to przewraca. Jesteś pewny, że to jest tutaj. Podnosisz, a tamtego nie ma. Znowu zostałeś oszukany. Już dwie stówki jesteś w plecy, i ogarnia cię pragnienie odzyskania tego. Zaczynasz tracić zmysły, Zaczynasz przestajesz normalnie myśleć, co tu się dzieje, że ktoś cię robi w konia, że tam jest taki przesuwak. Wiecie, że to się chowa ta kulka tam, i ona gdzie indziej ma tam drugą, gdzie ją wypuszcza. To tylko jest kwestia zabawy, a ty tego nie wiesz. Ten uliczny cwaniaczek to wie, i na tym właśnie robi w konia takich gości jak ty. A Ty przestajesz myśleć, Ty dajesz się wciągnąć w coś, w czym w ogóle nie chciałeś brać udziału, przechodziłeś po prostu sobie ulicą, zatrzymałeś się o parę sekund za długo, gdybyś od razu potraktował to jako złodziejstwo uliczne i byś poszedł dalej, nic by Cię złego nie spotkało, ale zatrzymałeś, chciałeś tylko popatrzeć, co oni tam robią, wow, tam wokół pełno ludzi, wiecie, daje mu pieniądze, pach, pach, wszyscy, wszyscy wygrywają. To są ci, którzy razem z nim tam są w tej szajce. I oni tylko pozorują, żebyś ty się dał nabrać, że toś można zarobić łatwe pieniądze. I troszeczkę za długo postałeś. Pomyślałeś, że tak łatwo można stówkę zrobić. I straciłeś już dwie stówki. I jak masz w portfelu dziesięć, to stracisz wszystkie kolejne. A jeśli w końcu odkryjesz, co tam się dzieje, dostaniesz w twarz i wszyscy uciekną. I nie będziesz wiedział nawet, gdzie jesteś. Ha, tak to działa. Biblia mówi, od wszelkiego rodzaju zła stala się trzymajcie. Jeżeli jesteś nazyrejczykiem Bożym, to trzymaj się z daleka od winnicy. To nie jest dla ciebie miejsce. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, trzymaj się z daleka od tych wszystkich placu zabaw diabelskich dzieci. To nie są miejsca dla ciebie. Zginiesz, jeśli pójdziesz tą drogą. I wielu chrześcijan tłumaczy się tym, że no ale przecież... Bóg działa w moim życiu, ale przecież Bóg dotyka mojego serca. Jak jestem na nabożeństwie, to nieraz łzy mi polecą, ale przecież ja nadal czytam Biblię, ja nadal się modlę. Może nawet innym świadczę o Jezusie i Pan Bóg w taki czy w inny sposób używa mnie, działa w moim życiu. I jakże łatwo usprawiedliwiać jest swoje nieposłuszeństwo, jakże łatwo jest wtedy usprawiedliwiać czy lekceważyć przejawy Nieprawości w naszym życiu. Zobaczcie, Samson wchodzi do tej winnicy, wybiega naprzeciwko niemu lew. No tak, jak wchodzisz jako nazyrejczyk do winnicy, możesz spodziewać się rozścieczonego lwa, który rzuci się na ciebie. Ale o dziwo, duch Jachwe wstępuje na niego i uzdalnia go do tego, żeby rozerwał tego lwa jak koźle. Wszyscy rozumiemy, jak łatwo się rozdziera koźle, nie? Ktoś z Was rozdzierał kiedyś koźle? No w porównaniu z lwem na pewno łatwiej, nie? Więc nie wchodząc w szczegóły rozdzierania koźlęcia, myślę, że rozumiemy, co autor próbuje nam pokazać, że rozerwanie lwa to nadludzka siła, to niemożliwe dla człowieka, żeby chwycić młodego lwa. Tutaj wiecie, ten, to wyrażenie młody, ryczący lew oznacza lwa w sile wieku, oznacza takiego naj, najgroźniejszego lwa. Nie jakiegoś starego, bezzębnego, ledwo włóczącego się Nie jakiegoś kociaka małego Tylko tu mówimy o wielkim, silnym, potężnym, groźnym lwie Który rzuca się na niego A ten pełen ducha Bożego Chwyta go, nie wiemy czy za paszczę, czy za nogi tylne Nie wiem jak to on tam zrobił, ale go pch, na pół rozerwał Wow, niesamowite Na YouTube nie zobaczycie tego Takich rzeczy. Tam różne wstawiają, ale chyba takiego to nie zobaczycie. chyba że animowany. Ja bym chciał to zobaczyć, wiecie. No to niesamowite, nie? Takie coś. Jak to on to zrobił? Ale on wraca do ojca i matki, ja ani słowem w ogóle. Wyobrażacie sobie? Jak ja bym coś takiego zrobił, to by was wszystkich tam. chodźcie zobaczcie tego lwa, którego tam rozerwałem? Ua! Ja to jestem Samson, nie? Każdy facet, wiecie, jak coś takiego dokona, to by chciał, żeby wszyscy inni z zdjęcia robimy na Facebooka, gdzie tam tylko można, no z, i z trofeum, nie, z tym lwem, wiecie, pod pachą, Jakby to jest normalne, nie? To człowiek nie przechodzi takich, wiecie, jak pff, rozerwałem lwa, tak jakbym muchę, wiecie, packą szczelił, nie? na tym można przejść do porządku dziennego, że muchę, to nie będę przeszchodził i pokazywał, patrzcie, muchę zabiłem, nie? Człowieku, ale lwa, a ten idzie, wiecie, nie wiem, czy on zbryzgany krwią, czy co, no, sobie wyobrażam takiego, rozrywania takiego lwa, to nie jest to, że czyściutki jakby nigdy nic, ja nie wiem, jak, jak on wyglądał, jak co tam było, nie? Rodzice, ty, co tobie sam są, cały we krwi jesteś, Ech, nie jest tam, tam. Ech, nie, wiem, nie, nie ma o czym mówić, nie? Nic im nie powiedział. Nie wydaje wam się to dziwne? Dla mnie to dziwne. Jakby mój syn, wiecie, przyszedł do domu spryzgany krwią, byśmy szli gdzieś tam nie. Te... Człowieku, co ci się stało? Ty... Nie, nie, nie dałbym sobie tak powiedzieć, nic, nic tam, to coś tam prysnęło na mnie z chmury, nie? To, że on nic im nie mówi i w ogóle nie wyjaśnia im, to zastanawia mnie. Nie wiem dlaczego, tu nie jest wyjaśnione, co było powodem tego, że im nie powiedział, nie wyjaśnił. Tu różne można się domy domyślać rzeczy, tak? że jako nazyrejczyk nie powinien był się znaleźć w winnicy, że nie powinien dotykać niczego martwego. To były, pamiętacie, te prawa dotyczące nazyreatu. Później, jak już tam poszedł z tą dziewczyną, rozmówił i ona nadal mu się podoba, to jest napisane, że mu się podobała, więc nie to, co powiedziała, tylko nadal, wiecie, mu się ona podoba. nie? Wszystko jedno, co na tam powiedziała. To tam nie wiadomo, o czym oni rozmawiali, co tam było, jak długa ta rozmowa, nic nie wiadomo Po prostu poszli, porozmawią, dali mi się podoba to, to, nie? I wracają, czy wracają, czy to po jakimś czasie, bo tu nie wiemy kiedy Po jakimś czasie jest napisane Mówi, a, pójdę popatrzeć na to bydle, co rozerwałem Rozerwał lwacza, pójdź zobaczyć, co tam z tego zostało Idzie, a tam nie ma much, smrodu, tylko pszczoły tam się zebrały I narobiły miodu i to rzeczywiście w takich ciepłych krajach to jest możliwe. Rozerwane zwierzę, tam przyjdą hieny inne, tam obiedzą to mięso. Jak jest gorąco, to szybko wysycha. I zdarzało się, nie, nie tylko w tym przypadku, ale w innych historycznych przypadkach, że osy czy pszczoły zakładały gniazdo i wyrabiały miód. Niektórzy nawet sądzili, że one się lęgną właśnie w takich miejscach, więc tutaj nie jest to nic niezwykłego. Niezwykłe jest to, że w tym przypadku właśnie to słowo, które tam jest użyte, wskazuje na to, że jakby one zostały tam wezwane, te pszczoły, że jest to jakiś test, kolejna jakaś próba dla Samsona. Jako Izraelita nie powinien się dotykać niczego nieczystego, a wszystko, co martwe, zwierzęta i tak dalej, to było nieczyste. Jako nazyrejczyk tym bardziej. A on jakby nigdy nic, patrzy miód, który jest cenny w każdym czasie, w każdej kulturze, nie patrzy, że to martwe, że to nieczyste, bierze, próbuje, mmm. Miodzik pyszne słodziutki Więc niesie matce i ojcu I znowu nic im nie mówi Nie mówi skąd to wziął, nie tłumaczy Jakby im powiedział to być może oni by Człowieku co ty robisz, nie wolno Najwyraźniej Samson nie myśli takimi kategoriami Czyste, nieczyste Ja się tam nie przejmuję Miód to miód Dobry miodzik czy z ula Czy z dziupli Czy z zdechłego lwa, z zabitego lwa Wsi ryba, nie? Miód to miód Co za różnica, a tam jakieś tam prawo, jakieś tam czyste, nieczyste, a co mnie to obchodzi? Być może, nie wiem, znowu, to nie jest wyjaśnione. Tutaj to jest ciekawe, że w tych różnych biblijnych historiach często ci autorzy w ogóle nie komentują tego, zostawiają to nam, do zastanowienia się, do rozmyślania. Zastanawia mnie jednak to, że on nic im nie mówi, nie wyjaśnia rodzicom, nie rozmawia z rodzicami. I myślę sobie, tak myślę, że to jego nierozmawianie z rodzicami jest obrazem tego, co jest w wielu z naszych serc nie chcemy się tłumaczyć z tego, co robimy, jak żyjemy, jak postępujemy. Nie chcemy, żeby ktoś nam powiedział, że to jest niewłaściwe, że to jest nieczyste, że to jest szkodliwe, że to nam może nie wyjść na dobre. Po prostu my to chcemy. Patrzymy na miód i to wszystko, co widzimy. A to, że jakieś tam Boże Prawo, a to, że tam jakieś coś jest nieczystego, ważne, że jest miód, że jest coś słodkiego, że jest coś przyjemnego, że jest coś, co sprawi chwilową przyjemność i to jest ważne. I nie chcemy, żeby ktoś nam powiedział, że to jest nieczyste. Nie chcemy, żeby ktoś nas ostrzegał, że to nam może zaszkodzić. Czyż nie jest tak, bracia i siostry, w wielu przypadkach, że robimy różne rzeczy w ukryciu? Nie mówimy ani żonie, ani mężowi, ani tym bardziej braciom i siostrom, ani nikomu. Po prostu robimy to sami, bo to jest słodkie. I nie chcemy w ogóle rozważać jakichś tam możliwości, że to mogłoby być szkodliwe, nieczyste. Ale jeszcze króciutko tylko kwestia tego wesela. Wygląda na to, że Samson miał gabaryty i rzeczywiście miał jakiś wygląd, który powodował, że ludzie się go obawiali. Tak mi się wydaje, dlatego że tutaj czytamy, że gdy go zobaczyli, 30 filistynów z obstawy, że tak powiem, wstawili jako gości weselnych i Samson postanawia się z nimi zabawić. Postanawia tą całą historię z tym lwem, o której nikt nie wie, nawet jego rodzice. A więc jest pewny, że nikt nie zgadnie wykorzystać żeby garderobę sobie uzupełnić. 30 świeżutkich majteczek, koszulek, skarpetek. Co tam oni nosili w tych czasach? Nie wiem, ale te prześcieradła, jak tutaj w tym przekładzie moim, ale tak naprawdę to chodzi o tą bieliznę. No i zewnętrzne szaty. I Samson myśli, 30 gości mi tu wstawili, to co za darmoche będą tutaj moje wino pili? I tutaj wielu komentatorów mówi. Samson postawił przed nimi wino to słowo to sugeruje więc to już jest poważny błąd na Nazyryjczyka, że stawia na tej imprezie wino i najprawdopodobniej sam nie stoi tam tylko i nie patrzy ale impreza to impreza no to, co, to jeszcze główny bohater to na jego cześć i tej nowej dziewczyny z którą zaraz będą małżeństwem i do tego mówi powiem wam zagadkę, słuchajcie jak rozwiążecie to każdy z was dostanie coś, świeżutkie majteczki koszulka, piękna szata Przedstawia im tą zagadkę i głowią się, głowią, głowią i co? Nie mają pojęcia o co chodzi, o co chodzi z tą jego zagadką. No i wtedy do żony. I widać, że to banda bandytów. No, zabijemy ciebie, spalimy cię twojego ojca. wyobraźcie sobie takich gości weselnych? Przychodzą do was i co, zaprosiłaś nas, żeby nas wykorzystać? My cię tutaj spalimy i twoje całą chałupę Całą twoją rodzinę Wszyscy zabijemy wszystkich, rozumiesz? Jak nam nie powiesz No i co ta biedna kobita miała robić? Jak byłaby mądra, tak myślę Powinna powiedzieć, Samson, słuchaj, oni mi tu grożą I Samson by wiedział, co z nimi zrobić Taki facet z takimi możliwościami Jak on że zrywa jakoś lędko A potem widzimy go, że se radzi Nie z trzydziestoma, ale z kilkuset Nawet facetami se potrafi poradzić Ale ona niestety dała się groźbą dała się podejść tym mafiozom, którzy nas straszyli ją. I bracia i siostry, myślę, że to jedna z takich tutaj pobocznych lekcji, ale kiedy ktoś nam przykłada nóż i, i grozi nam i straszy nas, że nas zabije, że zabije naszą rodzinę, ktokolwiek by to był, ktokolwiek nam grozi, nie dajmy się podejść i nie próbujmy z nimi się układać, nie próbujmy z nimi wchodzić w jakiekolwiek rzeczy, naprawdę. Wiem, że może są sytuacje, kiedy ktoś mówi, dawaj portfel, bo ci strzelę, to wiadomo, portfel można dać, nie? czy coś takiego. Ale kiedy dochodzi do tego, że musimy kogoś innego narazić, tak jak tutaj, kiedy ktoś porywa nam dziecko, czy cokolwiek innego by nam się przydarzyło, tego typu i od nas żąda okupu pieniędzy, musimy być bardzo ostrożni, żeby nie dać się zastraszyć takim ludziom i nie próbować teraz z nimi się układać, bo to są bandyci, to są ludzie przewrotni, którzy jak zobaczymy później, coś tam pójdzie nie tak, to i tak spalą całą jej rodzinę, oni takich spalą w końcu. Ta dziewczyna się wystraszyła, ta dziewczyna zamiast szukać pomocy u tego, który mógł jej pomóc, zaczyna mu się uprzykrzać, zaczyna nim manipulować. I wiecie wszyscy, że manipulacja czasami się udaje, w wielu przypadkach się udaje, szczególnie kobiety wobec facetów. Jak będą dziurę w brzuchu wiercić, w końcu facet machnie ręką i się podda. Ale jaki jest z tego owoc? Czy więcej zyskała, czy więcej straciła? Trudno przekalkulować tak, ale wiedzmy, że nawet jeśli nam się uda kogoś w coś wmanipulować, i to znowu bardzo ważna tutaj myślę lekcja jest, nie pozwólmy sobie na manipulację drugim człowiekiem, nie próbujmy na kimś wywierać presji, aby na siłę coś zrobił, gdyż nawet jeśli nam się to uda, nawet jeśli uda nam się kogoś zmanipulować, to stracimy jego serce. I sami będziemy mieli poczucie winy za to, co zrobiliśmy. I nasza relacja już nie będzie nigdy taka, jaka była wcześniej. Pamiętajmy o tym, że to się po prostu nie opłaca. Wiercić komuś dziurę w brzuchu, nagabywać kogoś i męczyć kogoś i dręczyć kogoś, żeby to czy tamto dla nas zrobił, bo zapłacimy za to wielką cenę i zniszczymy naszą relację. Niestety to się tutaj stało. Samson jej w końcu powiedział i ona to zdradziła i Samson musiał zapłacić tą cenę. I to było znowu częścią tutaj tego właśnie, o czym wcześniej jest mowa, że to wszystko Boża ręka w tym. Zczytamy, że znowu Duch Boży na niego zstępuje, on idzie do Aszkelonu, prawie 40 km nad morze, miejscowość nad morzem, wszyscy pięknie ubrani, towarzystwo bogate, Statki, tam się dużo dzieje, tam można naprawdę porządne ciuchy zdobyć. Więc Samson idzie i tam po kolei jeden, drugi, trzeci, trzydziestu takich gości dopada, tłucze ich, obdziera ich z ubrania i mówi macie, bo im powiedział w twarz, oszukaliście mnie, tak? oraliście moją jałówką. To wiecie o co chodzi, nie? Wykorzystaliście moją żonę, podeszliście moją żonę, on nie wiedział, że ona to ze strachu zrobiła, ona no mu najprawdopodobniej tego nie wyjaśniła. Tak jak to bywa w takich relacjach, kiedy się nie mówi wszystkiego, kiedy nie ma otwartości, tylko się podchodzi kogoś, próbuje się kogoś, o nie kochasz mnie, nie kochasz mnie, o jakbyś mnie kochał, to byś to powiedział, jakbyś mnie kochał, to byś to zrobił, jakbyś mnie kochał, o nie kochasz mnie, żaden facet nie chce tego słyszeć, że, że jego ukochana mówi, jakbyś mnie kochał, no przecież Cię kocham, człowie, kobietą, nie, jakbyś mnie kochał, to byś tak, no, i w końcu, bo, masz to, nie, miał dosyć, wszystkiego, ale już serce nie było przy niej. A im powiedział, wy oszukaliście mnie, wyście moją żonę wykorzystali. Cała ta sytuacja, po na jeden wielki bałagan. Tragedia. I kończy się to tym, że on wraca do swojego domu. Już nie jest z nią koniec. Wszystko się rozsypało. Jego życie na tym etapie jest w tragicznym stanie, a jednocześnie to, że tych 31 pierwszych filistynów tam zabija, żeby z nich zedrzeć te szaty, to jest początek Bożego odwetu na Filistynach. To jest początek pokazania Filistynom, że jest nad nimi Bóg, że to nie oni rządzą Jego ludem, ale że to Bóg Jahwe rządzi nad swoim ludem i Bóg Jahwe może powołać jednego człowieka, który poradzi sobie z dziesiątkami czy nawet setkami Filistynów, a na końcu swego życia z tysiącami. Bóg ostatecznie rządzi. Cokolwiek się dzieje, jakkolwiek wygląda nasze życie, jakiekolwiek ludzkie słabości, jakiekolwiek ludzkie błędy, jakiekolwiek niemożności, ostatecznie Bóg rządzi, ostatecznie Bóg włada, ostatecznie Bóg realizuje swój cel. Z nami czy bez nas? czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. I tak jak powiedziałem, to nie oznacza, że On komukolwiek z nas będzie rękę wykręcał, to nie oznacza, że w jakikolwiek sposób będzie nas zmuszał do czegoś. On właśnie jest na tyle potężny, że nie zmuszając nikogo, wykorzystując zarówno to, co dobre, jak i złe, realizuje swój zamysł, swój plan. Błogosławionym jest to dla nas, bracia i siostry, jeśli wykorzystuje to, co dobre w naszym życiu. Błogosławieni jesteśmy, jeśli wykorzystuje naszą gorliwość, naszą miłość, nasze poddanie się Jemu, nasze posłuszeństwo, naszą wiarę. Jesteśmy błogosławieni. Jeśli nie, wykorzysta inne rzeczy. Może nawet wykorzysta nas, nawet nasze błędy, ale to nie oznacza, że my będziemy błogosławieni w tym procesie. I to jest trudna rzecz do zrozumienia może dla Was w takim wydaniu, jakim dzisiaj tutaj próbuję to zaprezentować. Może w środę powinniśmy wrócić i spróbować to jakoś rozebrać bardziej i się nad tym zastanowić. Ale tak jak potrafię, zachęcam nas wszystkich bracia i siostry, byśmy wierzyli naszemu Bogu, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. I abyśmy dobrowolnie Mu służyli, dobrowolnie Mu się poddawali, byli tymi błogosławionymi narzędziami Jego działania. Amen. Powstańmy do modlitwy. Kochany Ojcze, i nasze życie nie jest proste i nie jest złożone tylko z czarno-białych dni, że wszystko jest nam łatwo oddzielić, co jest właściwe, co nie jest właściwe, co jest Twoim dziełem, co jest dziełem diabelskim. Żyjemy w świecie, w którym wiele rzeczy nie jest jasnych, nie jest oczywistych i zmagamy się z różnymi wyzwaniami, zmagamy się z pytaniami, Wierzymy w Twoją dobroć, wierzymy w Twoją sprawiedliwość, wierzymy w Twoją suwerenność, w Twoją władzę ponad wszystkim, a jednocześnie widząc zamieszanie w tym świecie, niejednokrotnie zamieszanie w naszym własnym życiu, nie potrafimy odpowiedzieć na trudne pytania, które inni nam zadają, czy które pojawiają się w nas samych. I Twoje słowo też zawiera dla nas te różne historie, te różne przykłady, ilustracje, na podstawie których możemy się czegoś nauczyć, możemy coś zrozumieć, możemy wziąć dla siebie życiowe, praktyczne lekcje. Dałeś nam swego świętego ducha, aby prowadził nas, aby uczył nas, abyśmy nie byli ludźmi, którzy opierają się jedynie na własnym rozumie. Dałeś nam Kościół, dałeś nam braci, siostry, dałeś nam rodziny, ludzi, od których też możemy się uczyć, z którymi możemy rozmawiać, z którymi możemy dzielić się i którzy czasami mówią rzeczy, których może nie chcemy słuchać, ale które mogą nas ustrzec, które mogą nam pomóc. I prosimy, byś uczył nas rozmawiać ze sobą, byś uczył nas słuchać jedni drugich, mieć to serce, które nie jest zarozumiałe i wyniosłe i pewne siebie. Ale daj nam tę łaskę, Panie, byśmy umieli słuchać jedni drugich, tych, których nam dałeś, tak jak tutaj Samsonowi dałeś bogobojną matkę i bogobojnego ojca, a on nie konsultował się z nimi, nie liczył się z ich radami, lekceważył, ukrywał przed nimi różne rzeczy. Panie, modlimy się, byś nas ustrzegł przed tymi błędami, które widzimy nawet w tych bohaterach wiary. Byśmy nie byli ślepi też na nasze własne błędy, na nasze własne niedoskonałości, ale byśmy poddawali się Tobie i byś Ty wykonywał w nas swoją świętą pracę przemiany. Nade wszystko, Panie, strzeż nas od prostackiego myślenia, w którym tak łatwo jest nam coś źle ocenić, tak łatwo jest uznać Twoje działanie za działanie diabelskie czy też działanie diabła za Twoje działanie, dlatego że pozory nas mylą, dlatego że wszystko tak dobrze na zewnątrz wygląda, że ktoś przedstawia nam jakieś niedozbicia argumenty i nie widzimy tych podstępnych, ukrytych rzeczy. Zachowaj nas, Boże, i daj nam mądrość, daj nam trzeźwość, daj nam łaskę, by modlić się i słyszeć Twój głos i rozważać Twe słowo dniem i nocą, aby posiąść mądrość, która ustrzeża nas przed oszustami, z wodzicielami, podstępnymi zasadzkami złego. Prosimy, kochany Boże, dopomóż nam, prowadź nas. Amen.